zostaliśmy przywitani przez Oktet z Walinki, który serdecznie witam. Cieszę się, że mogę wszystkich serdecznie przywitać w drugi wieczór ewangelizacyjny. Chcemy się skupiać na Bożym Słowie. Nie tylko się na nim skupiać, ale przyjmować i także stosować w naszym życiu. I witam także który dzisiaj będzie także miał poselstwo i chciałbym drodzy was wszystkich przywitać słowem, które jest na dzień dzisiejszy niech się radują niebiosa i weseli się ziemia niech się mówi wśród narodów Pan jest Królem skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom pan jest blisko O tej bliskości mówimy świadczymy zwiastujemy. I aby każdy z nas w tej świadomości mógł pozostać i aby ten dzisiejszy wieczór każdy z nas wykorzystał, aby Bóg dotykał i przemieniał nasze serca. I dlatego Chcielibyśmy tak do Niego też jeszcze zawołać. Święty Miłosierny Boże, jesteśmy przekonani, że ten czas, który przeżywamy, dotyczy każdego człowieka. Dlatego prosimy Cię, ustrzeż nas od tego, byśmy Myśleli, że wszystko stanie się tylko dla mnie albo dla kręgu podobnie myślących czy też jedynie dla chrześcijan. Przypominaj nam stale o tym, że Ty przyszedłeś do wszystkich, do ludzi, którzy mają wiarę i którym jej brakuje. Daj przy to taki dobry czas i udziel nam swego pokoju. A prosimy Cię o to. W naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Poprosimy zespół o dalsze prowadzenie nas w pieśni. Słowo Boże zachęca nas i mówi, abyśmy świadczyli, abyśmy się dzielili tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, co czyni i wierzymy, będzie czynił. I dlatego chcemy teraz także y, wsłuchać się w słowa świadectwa Adama. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z, bezbożn z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, które wiatr roz roznosi. Przeto nie ostają się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych do donikąd. Um, chciałbym powiedzieć kilka zdań, dlaczego tu jestem, dlaczego śpiewam, um, no i dlaczego mogłem zaśpiewać szczerze, że tak wiem, Jezus powróci i chcę, żeby mnie zabrał do nieba. Um, I mogę od, na, na to oczekiwać z nadzieją i ufnością. Nie muszę się tego bać. W moim życiu, um, odkąd pamiętam, byłem kontaktowany ze Słowem Bożym. Miałem urodziłem się w rodzinie, w której moi rodzice są wierzący i bardzo zawsze chcieli, żebym, żebym poznawał Boga czy to przez schodzenie na szkółki niedzielne czy przez wspólne czytanie, najpierw mi czytali jakieś historie biblijne, potem już sam próbowałem coś czytać czy przez wspólne modlitwy powoli, powoli poznawałem kim jest Bóg i kim On też chce być dla mnie no oczywiście nie można się urodzić chrześcijaninem, nie można też się z nim stać tylko przez, przez słuchanie Słowa Bożego, ale to, to mnie tak przygotowywało, to była wielka łaska, Boża łaska, że, że On mnie przygotowywał do, do podjęcia jakby tej, tej, tej decyzji. Tak z biegiem lat um, powoli dochodziło do mnie to, że, że ja też się muszę zmienić, że sam z siebie nie potrafię być doskonały, nie potrafię... Nie, nie potrafię nie grzeszyć jako dziecko nie potrafię nie być, być zawsze posłusznym rodzicom nie, nie, potrafię, um, nie potrafię być idealny po prostu nie potrafię sam z siebie zasłużyć na, na zbawienie um, wtedy, wtedy jeszcze m, może tak um, jakaś taka może dziecina to była decyzja, ale, ale była jak najbardziej szczera że, że chcę pomodliłem się z moją mamą, wtedy pamiętam w domu um, taką prostą modlitwą, że, że chcę, żeby Pan Jezus zamieszkał w moim sercu um, i żeby On był moim Panem. Tak się mówiło na szkółkach, ja to tak rozumiałem, że On będzie mieszkał w moim sercu um, i, i tak, i wierzę, że, że On, On wysłał tej modlitwy i, i co się stało w moim życiu. Kilka lat później, kiedy już um, jakby trochę lepiej to zrozumiałem, co to znaczy żyć z Bogiem i co to znaczy jakby chodzić za Nim, co to znaczy oddać Mu swoje życie, na jednej z ewangelizacji hmm, poczułem taką potrzebę, że, że chciałbym to potwierdzić, że chciałbym, żeby to było takie, takie naprawdę, nie, że ja to hmm, oczywiście nie podważałem tamtej decyzji, ale, ale chciałem, żeby to było takie, takie w pełni świadome i, i tak, takie realne, prawdziwe. Hmm. Wtedy pamiętam, hmm, no jakoś tak wyszło, że, no, że podjąłem tę decyzję, modliłem się hmm, modlitwą, a, tylko że hmm, nie miałem odwagi, czy, czy nie miałem jakiejś takiej determinacji, żeby wyjść do przodu, czy żeby zostać po ewangelizacji, żeby z kimś o tym porozmawiać. Um, i, I wiem, że to, że to był taki trochę mój błąd. Um, nie mówię oczywiście, że, że to jest jakiś niezbędny element, żeby żeby wyjść do przodu, tak jak to zwykle na ewangelizacjach ma miejsce, żeby zostać i z kimś o tym porozmawiać, bo oczywiście dla Pana Boga najważniejsza jest nasza decyzja i nasze oddanie się Mu. Zresztą on mówi, że jeśli my wyznajemy swoje grzechy, on, Bóg jest wierny i sprawiedliwie odpuści nam grzechy, i oczyści od, od wszelkiej nieprawości. Ale takie publiczne zdeklarowanie tego, które mi, którego mi wtedy zabrakło, jest potrzebne bardzo w człowiekowi. Później, na dalszym etapie mojego życia, szatan przez to, że jakby to tak zostawiłem dla siebie, miał taką furtkę do mnie, taki dostęp, że mógłem sobie myśleć, czy to na pewno było prawdziwe albo takie jakieś dziwne wątpliwości czasem, czasem mi zasiewał przez, przez ten fakt, że coś to tak było schowane we mnie. Um, to I wiem, że to um, też spowolniało mój, mój rozwój duchowy jakby. Wtedy zawsze musiałem sobie przypominać słowa um, potwierdzające to, że jeśli przyjmujemy um, Pana Jezusa, jeśli wyznajemy swoje grzechy, to, to On... On to robi i, i to nie, nie zależy od nas, czy, e, czy, czy, czy my jesteśmy doskonali, czy niedoskonali, bo jesteśmy grzeszni, ale, ale on, on wchodzi z naszego serca. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota wiecznego. Czy też y, słowa z, y, z pierwszego rozdziału Jana, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Mm. Czy... Mm, czy pom co mi, co, nie, nie co mi to dało, co mi dało ale jak zmieniło się moje życie, życie po nawróceniu, jak się zmieniło życie z tego, że zacząłem żyć z Bogiem. Jak już powiedziałem, byłem wychowany w takim bardzo, bardzo wierzącym domu, w związku z tym wcześniej też starałem się być porządnym człowiekiem, starałem się robić dobrze, więc jakby takie moje zewnętrzne zachowanie nie zmieniło się jakoś drastycznie, ale życie z Bogiem zmieniło moje, moje wnętrze, wierzę w to mocno i ja sam z siebie, żaden człowiek sam z siebie nie potrafi kontrolować swoich myśli, nie potrafi kontrolować swoich motywów, nastawienia, nie potrafi sam z siebie kochać nieprzyjaciół, a życie z Bogiem bardzo mi w tym, Pan Bóg mi w tym pomógł, to było tylko możliwe dzięki Jego miłości. Teraz, jeśli jest jakaś osoba, która widzę, że nie, nie za bardzo, czasem mnie trochę irytuje, Um, czy zaczyna mnie denerwować um, jej zachowanie, to od razu widzę, że to jest złe i od razu mogę, mogę zaczynać się o tą osobę modlić um, i z Bożą pomocą przezwyciężać to, przezwyciężać te jakieś negatywne uczucia. Um, I nie można przecież być źle nastawiony do osoby, o którą się modlę, więc Pan Bóg jakby usuwa, pomaga, um, pomaga jakby w życiu, w miłości do innych ludzi. Um, nie, teraz też wierzę, że moje zachowanie, może kiedyś też nie było złe, ale teraz wierzę, że mam inne motywy. Nie robię czegoś dobrze komuś, dlatego, że chcę, żeby mi odpłacił, albo żeby sobie na coś zasłużyć, tylko robię to dlatego, że, że go kocham, robię dlatego, że kocham Pana Boga. I to jest, no, myślę, że to właśnie zmienia, nas, zmienia myślenie. Ym, ym, nie muszę się też... Ym, Teraz martwić o swoją przyszłość, czy tutaj na Ziemi, czy, czy później w niebie. Um, kiedyś bardzo bałem się śmierci, jakoś tak mnie to przerażało, że będę musiał spędzić całą wieczność w piekle. Um, bałem się też przyszłości tutaj na Ziemi, jakoś to tak jest bardzo niepewne generalnie. Um, a teraz mogę powiedzieć śmiało, że jeśli ufam Bogu, to On jest jakby nad tym wszystkim i On ma nad tym wszystkim kontrolę. Nie muszę się bać, co będzie jutro, nie muszę się bać, co będzie po śmieci tym bardziej. Wiem, że, że on się o mnie troszczy. Kiedyś też myślę, że nie tylko ja zmagałem się z jakimś tam słabym, niskim poczuciem własnej wartości. No, generalnie człowiek, myślałem sobie, że jestem taki baroczek, który nic nie znaczy i, i w ogóle nie ma wartości, niezależnie od tego, co mi mówili rodzice, czy, czy co miałem, bo miałem, myślę, że miałem się generalnie dobrze i Pan Bóg też jakby leczy to we mnie, to teraz już wiem, że to moja wartość nie zależy od tego, kim ja jestem, czy tego, czy ja potrafię coś udowodnić, czy nie, ale zależy od tego, kim ja jestem w Bogu i że to Bóg jest moim Ojcem i On, On mi pomaga um, czy życie chrześcijańskie to sielanka um, wydawałoby się, może niektórym że, że po nawróceniu to już jest tak, tak łatwo um, oczywiście, że tak nie jest um, oczywiście, że Pan Bóg błogosławi oczywiście i pomaga w życiu i, i troszczy się, ale też stawia przed człowiekiem wyzwania mm. Jezus mówi kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną nie może być uczniem moim dla mnie krzyż oznacza zapieranie się z siebie, wyrzekanie się swojego ja, czyli um, pragnie mojego starego człowieka a wybranie tego, czego oczekuje Bóg um, czasem to jest trudne zazwyczaj to jest trudne zawsze to jest trudne um, i czasem niestety przegrywam tą bitwę którą, którą muszę stoczyć z grzechem, z szatanem um, czasem ulegam grzechowi um, jeśli, jeśli próbuję walczyć o własnych siłach to zawsze ponoszę klęskę szatan wykorzystuje każdą sposobność, gdy mam gorszy czas z Panem Bogiem, czy gdy jest jakaś stesująca sytuacja. Um, on zawsze wie, kiedy to jest i zawsze wie, jak uderzyć i jak mnie dotknąć, żeby, żeby zabolało, żebym, żebym poniósł jak największe straty. A w tym momencie, um, w tym momencie ja wiem, że jeśli, jeśli już nawet zgrzeszę, to jeśli wyznaję ten grzech, to Pan Bóg jest wierny i On mi on mi go odpuści, oddalił go ode mnie i nie wspomni go już więcej. To jest wspaniałe, że, że Pan Bóg nie wypomina nam tego, co zrobiliśmy źle. On to przebacza i, i nigdy już więcej te, tego nie wspomina. Mm. Może ktoś z zewnątrz patrząc na życie chrześcijanina popada w jakby drugą skrajność, myśli, że to jest, to jest trudne, że to danie tego krzyża na siebie to jest Taka katolga, no i właściwie to nagroda jest, ale gdzieś tam późno w niebie i też nie do końca pewna. A to tak przecież nie jest. Życie chrześcijanina to nie jest tylko nadzieja na to, co będzie po śmieci. To jest właśnie piękne życie tutaj na ziemi. Życie z Bogiem na co dzień, przestrzeganie Jego przykazań nie jest po to, żeby nas ograniczyć, żeby nam zabrać wolność, ale, ale tak jak było w tym, w tym psalmie pierwszym, który czytałem, że jeśli ktoś ma lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc we właściwym czasie, którego liść wiednie. Um, chcę żyć takim życiem, żeby, żeby właśnie przekazania, które są, mm, nie czułem, że one mnie jakoś ograniczają, ale żeby one nadawały mi kierunek mojego, mojemu życiu. Wierzę, że jeśli będę czerpał, jeśli będę rozważał Słowo Boże dniem i nocą, będzie ono, ono mnie przepełniało, to Um, to Pan Bóg będzie mi pomagał w każdym dniu, będzie mi błogosławił, będzie też dawał wyzwania w moim życiu, um, ale wierzę, że one są ku mojemu rozwojowi. Um, I ka każdego dnia chcę, um, chcę tak podchodzić do życia, że, że oddaję Panu Bogu to, co mam. Oddaję moje możliwości, y, mój czas, y, jakieś tam moje zdolności, po to, żeby chwałę, jaką ewentualnie mógłbym mieć dla siebie, nie chcę jej mieć dla siebie właśnie, chcę, mieć, chcę żeby ona była zawsze oddawana Panu, Panu Bogu. Chcę oddawać Jemu swoje życie, chcę, żeby wszystkie zakamarki mojego życia były Mu oddane i, i żeby On dał sobie z tego chwałę. Chciałem zacząć dzisiaj poważnie, bo poważny temat dzisiaj, przynajmniej taki wybrałem, ale no jakoś nie mogę, nie mogę powiedzieć czegoś, co tak powiem, tak jest teraz we mnie. Ci, którzy z Was wczoraj byli, to zapewne zauważyli, że dzisiaj ta część była taka krótsza niż wczoraj. Tak sobie myślę, że chyba organizatorzy doszli do wniosku, że jak będzie tak jak wczoraj, to późno dzisiaj wejdziemy. Ale dzisiaj mamy ciekawy temat. Zastanawiałem się nad tym, co wybrać. Muszę powiedzieć, że to jest zawsze dla mnie taka, taka ciężka chwila, kiedy muszę wybrać temat, na który mam mówić. Ja uwielbiam, jak mi ktoś powie, mów na taki taki temat. Wtedy albo mówię, niestety nic nie mogę powiedzieć, no albo mówię, nie? Natomiast jak mam sam wybrać, to mam zawsze, zawsze problem, bo potem mówię, mówię, mówię, mówię, mówię i mówię. I pomyślałem sobie, że spróbuję te dwa wieczory poprowadzić, żeby tematykę z kazania na górze wybrać. Wczoraj, było, wczoraj były błogosławieństwa, a dzisiaj jest taki krótki fragment z kazania na górze i potem jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza, który jest z tym związany. Proszę, proszę posłuchajcie części kazania Jezusa, które wygłosił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 Mianowicie, czy w imieniu Twoim nie prorokowaliśmy? Ja sobie tak wyobrażam, że jak to będzie ze mną, kiedy tam stanę, nie? I tak przypuszczam, że Pan Jezus będzie miał mi trochę do zarzucenia, do zarzucenia jeżeli chodzi o moje życie. No, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, yy, bo sobie wyobrażam, że ten dzień yy, to nie będzie taka yy, wielka do końca sielanka, yy, ale będzie to taki dzień, Takiego dobrego rozrachunku, rozliczenia, oczywiście pozytywny, zapewne dobry, ale mimo wszystko jednak, no, znaczy, no to jest tak, jak trzeba się rozliczyć ze swojej pracy, nie wiem, czy kiedyś rozliczaliście się ze swojej pracy, na przykład jak przychodzi komisja, nie? na przykład jest komisja rewizyjna w parafii nie? i ona przychodzi raz w roku tak? i bada księgi, i sprawdza, i oczywiście wszyscy wiedzą, że jest wszystko w porządku i że w zasadzie to nic takiego nie ma, no i wszystko, ale jednak szczerze powiedziawszy, powiem wam, gdzieś tam serce zaczyna bić chyba szybciej. Mimo wszystko jednak, bo każda kontrola, nawet jeżeli to robią ludzie mili i przyjemni, nawet jeżeli to robią ludzie, którzy kochają parafie parafie to i tak, i tak, jest to kontrola. I tak sobie myślę, że stając kiedyś przed Chrystusem, co On mi powie? A co ja Mu wtedy powiem? Może będę się chciał bronić i powiem, ale Panie, przecież w imieniu Twoim zjastowałem! Ten tekst mnie po prostu niepokoi. Te słowa Jezusa mnie niepokoją, dlatego że one mówią, że no możemy tak mówić w imieniu, w imieniu Boga, Możemy zwiastować w imieniu Chrystusa, możemy nauczać w imieniu Chrystusa, możemy czynić cuda w imieniu Chrystusa. Chciałbym się powiedzieć, śpiewać też, nie, żeby wszyscy dzisiaj byli porówno potraktowani. Można przychodzić gdzieś w imieniu Chrystusa i usłyszeć, idź precz. Niepokoi Was to? Mnie tak. Szukając odpowiedzi na to pytanie, trafiłem na inny fragment Ewangelii Mateusza. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Dlaczego przyszło mi w ogóle do głowy ten fragment, i ten, który przeczytałem przed chwilą, i ten, który za chwilę przeczytam? Dlatego, że żyjemy w czasie Adwentu znowu i myślimy o przychodzącym królu. Dzisiaj ten fragment był, nie? że tu król przychodzi. No i właśnie się zastanawiam, jak ja sobie wyobrażam, że mój król przyjdzie do mnie. Posłuchajcie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, a z Nim wszyscy aniołowie, to, musi, to będzie musiał pięknie wyglądać, słuchajcie, jak On przyjdzie i wszyscy Jego aniołowie, to żaden orszak królewski do tej pory stworzony przez człowieka nie będzie się temu równać. Też i orszak prezydencki jak najbardziej. nie. Wtedy zasiądzie na stolicy swojej chwały a wszystkie narody zgromadzą się przed Jego obliczem i oddzieli jedne od drugich. Jak pasterz, który oddziela owce od kozłów. A owce postawi po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Czyli punkt pierwszy jest taki, że nastąpi podział. Tak? Król rozdzieli na prawo, na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. A wtedy król przemówi do tych, którzy stoją po jego prawicy. Chodźcie tutaj. Wy, błogosławieni Ojca mojego, wejście dziedzictwo Królestwa przygotowane dla was od stworzenia świata. Są piękne słowa. Wyobraźcie sobie usłyszeć takie słowa chodźcie do mnie, bo jest przygotowane dla was to, co było od początku świata dla was przygotowane. Wy, którzy jesteście błogosławieni, to szczególnie podkreślę dzisiaj, błogosławieni Ojca Mego. Albowiem głodowałem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem cudzoziemcem, a przyliście mnie. Byłem nagi, a daliście mi odzienie. Chorym, a odwiedziliście mnie. Więźniem, a przy Przyszliście do mnie. Podobne słowa będą skierowane też do drugiej grupy. Pamiętacie, jakie słowa będą skierowane do drugiej grupy? Tak, patrzę, czy, czy... Przeczytam, na wszelki wypadek. A potem powie do tych, którzy są po jego lewicy. Precz ode mnie. Przeklęci ogień wieczny, który jest przygotowany dla diabła i jego upadłych aniołów. Albowiem głodowałem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem cudzoziemcem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie daliście mi odzienia. Chory i w więzieniu, a nie, nie przyszliście do mnie. Te słowa mnie też niepokoją, muszę wam powiedzieć. Dlatego że myślenie o tym, że kiedyś zostanę rozliczony za swoje życie nie jest przyjemne. I Ewangelia, to jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, jeżeli macie, proszę, zajrzyjcie, nie daje innego wyjścia. Mówi, że będziemy albo po prawej, albo po lewej stronie, po jednej, albo po drugiej. Nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie. E, oczywiście e, chciałbym być po stronie prawej. Dla przypomnienia powiem, że to są ci, którzy usłyszą, błogosławieni jesteście. Nie po stronie lewej, którzy usłyszą, przeklęci. Ale jak to jest z tym, co tu było powiedziane o tym, jak ja żyję? Bo tu jest mowa o życiu jak wygląda moje życie? Powiedzcie mi, czy uważacie się za ludzi, którzy mało robią dla Pana Boga, czy jednak coś robią? Dzisiaj było powiedziane, że większość z nas ma, ma... Z nas ma małe poczucie wartości. Jak najbardziej. Więc zapewne wielu mówi, no, no jednak mógłbym więcej robić. Ja się nie pytam, czy mogliście by więcej robić, bo zawsze można więcej robić, ale pytanie, jak myślicie? Dużo robicie dla Pana Boga? Dużo robicie dla innych? Dużo się poświęcacie, czy nie? Ja mam takie wrażenie, żebym odpowiedział na takie pytanie, no dość dużo. Nie no, no, no szczerze, no, co, co będziemy się okłamywać? No przecież dzisiaj od rana prawda, zwiastuję. W Dzięgielowie mieliśmy seminarium, zwiastowałem. Dzisiaj jestem tutaj, zwiastuję. Wczoraj wieczorem zwiastowałem. Jutro będę zwiastować. No, no dużo robię. I to w zasadzie powinienem być uspokojony przecież, tak? Ale jednak ta sytuacja mnie niepokoi. Pytam się, dlaczego? Czy Jezus chce, żebym był niespokojny o swoją przyszłość? Dzisiaj słyszeliśmy w tak? Że ten niepokój, to wcale nie jest przyjemna rzecz, też był niepokój, tak? Jestem, nie jestem, dobrze gdzie zro zrobiłem. No my się też zastanawiamy, zrobiliśmy wystarczająco, czy nie? Tak? Czy może powinniśmy jeszcze więcej zrobić? Ale przecież nie dlatego, że coś robimy, będziemy zbawieni, tak? Tylko dlatego, że Chrystus za nas na krzyżu. Dlatego będziemy zbawieni. Czy to znaczy, że to, co tutaj jest powiedziane w Ewangelii Mateusza, jest sprzeczne z tym, y, że dla złaski zostaniemy zbawieni, a nie dla uczynków, których brak, jak jest powiedziane w, innym, w, innej, w innej Ewangelii, zauważyliście, w jaki sposób te grupy reagują? Wydaje mi się, że to jest klucz do tej historii. Posłuchajcie, jak reagują. Ci pierwsi, ci sprawiedliwi, nie, ci drudzy, zacznijmy od tych drugich, od lewicy zacznijmy, znaczy tych, którzy stoją po lewicy, przepraszam. Czyli zacznijmy od tych, którzy stoją po lewicy. Czyli to są owe kozły, czyli ci, którzy usłyszeli przeklęci. Co oni, jak oni reagują? No proste. No to jak, każdy, jak by się zareagowali, gdyby Gdyby, gdyby Jezus wam powiedział, byłem w więzieniu, a nie przyszedłeś do mnie, tak? Byłem chory, a nie przyszedłeś do mnie. Byłem nagi, a nie dałeś mi ubrania. Wtedy zapytają, mówiąc, panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo cudzoziemcem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie służyliśmy Tobie? No panie, gdybyśmy, gdybyś przyszedł do nas, no to byśmy Ci usłużyli. No szczerze, no, pomyślcie, no, gdyby przyszedł do nas Chrystus, nie usłużylibyśmy Mu? No bez dwóch zdań. A wtedy powie im, mówiąc, zaprawdę, powiadam Wam, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. Aha. Hmm. No gdybyśmy wiedzieli, że to o to chodzi, tak? Gdybyśmy wiedzieli, że to chodzi o tego drugiego człowieka, to wtedy by nie było żadnego problemu bo Panie, myśmy Tobie chcieli służyć, ale Ty nic od nas nie chciałeś, bo Ty nie przyszedłeś do nas, bo myśmy Cię nie rozpoznali. Ciekawe jest, że tak samo reagują pierwsi, ci błogosławieni. To nie jest tak, że kiedy słyszą te wszystkie pochwały, to oni mówią, tak, tak, rzeczywiście, tak. Oni są tak samo zdziwieni, słuchajcie. Może nawet i bardziej. Wtedy spytają go sprawiedliwi i powiedzą Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym? A nakarmiliśmy Cię. Albo spragnionym, a daliśmy Ci pić. Kiedy byłeś dla nas cudzoziemcem, a przyjęliśmy Cię. Albo nagim, a daliśmy Ci odzienie. Kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie no wybacz panie, ale jakoś nie przypominamy sobie. A król odpowiadając im powie zaprawdę mówię wam to co uczyniliście najmniejszemu z moich braci mnie uczyniliście. No tak. Nie każdy kto mówi panie, panie wejdzie do królestwa niebios. Ale ten kto pełni wolę ojca. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane: Nie jest wolą Ojca, żeby zginął jeden z tych najmniejszych. W 18 rozdziale, o wiele wcześniej jest powiedziane. Także w Ewangelii Mateusza są przypomniane, przypomniane słowa mówiące o, o przykazaniu. O największym przykazaniu. To jest ta sama Ewangelia, wszystko. Jeden ze znawców zakonu, wystawiając na próbę Jezusa, pyta się tak. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział? Co odpowiedział? Pamiętacie? No będziesz Boga! Jasne. Będziesz miłował Boga bez dwóch zdań. E, powiem Wam, że to jest proste przykazanie. Możecie się obrazić. Ale myślę, że to jest proste przykazanie. Bo Boga nie widać. I możemy powiedzieć, że Go kochamy. Miłość do Boga okazujemy na przykład przez to, że angażujemy się w coś. Przychodzimy. Jesteśmy. Ja was nie krytykuję, żebyście teraz nie mnie odebrali, że was krytykuję, że tu jesteście, bo jakbyście tu nie byli, to by nie było do kogo mówić. Także nie. Ale pomyślcie, w jaki sposób okazujecie miłość do Boga? Co? Jak ją wyrażamy? To jest tak jak w naszych rodzinach, czy powiedzmy w małżeństwie. Nie? Jak się okazuje miłość do drugiego człowieka? Albo jak, jest, jak rodzice okazują miłość do dziecka? Albo jak dzieci okazują miłość do rodziców? Albo dziadkowie do, do wnucząt, wnuczęta do dziadku, i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? W jaki sposób my okazujemy miłość do Boga? Z całego serca, z, całego, z całej swojej myśli, z całej duszy. Tylko, że Jezus od razu myślę, że na tym, samym, tym samym tchem powiedział, a drugie podobne temu będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I mówi, na tych, dwóch na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli tak naprawdę w tym dniu, w tym dniu Sądu Ostatecznego Jezus nie mówi nic nowego. On się pyta o miłość. O miłość skierowaną do drugiego człowieka. Nie chodzi o miłość skierowaną do ludzi, których lubimy. To jest proste. Słowami kazania na górze Jezusa, wiecie, jakby to brzmiało? Poganie też tak czynią. My zamiast Pogan możemy powiedzieć na przykład, nie wiem, no niech będzie Muzułmanie też tak czynią. tak? Atejści też tak czynią. Nie ma problemu. Mówi dokładnie tak. Bo jeśli, bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż celnicy tego nie czynią? A wcześniej mówi tak. Ja Wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół Waszych i mójcie się za tych, którzy Was prześladują. Nieprzyjaciel to jest drugi. Kiedy myślę o najmniejszych, którym mamy czynić dobrze, czy wyrządzać dobro, to z reguły mój obraz jest taki, że myślę o dzieciach. Jestem, że tak powiem, z dawna szkolonym szkółkowcem, to oczywiście 18 rozdział Mateusza, pierwsze to dzieci, nie? Już i wszystko jest jasne. Chodzi o dzieci. Najmniejsi to dzieci. Ale czy tylko chodzi o dzieci? Czy nie chodzi o tych, którzy są na obrzeżu naszego, naszego społeczeństwa, na obrzeżu naszej wspólnoty? Nie myślę tylko tutaj o, o słabych, chorych. Nie myślę tylko o narkomanach, nie myślę o chorych na AIDS, nie, nie myślę o kloszardach, nie myślę o ludziach wyrzuconych z domu, nie myślę tylko o ofiarach przemocy. O nich też myślę, ale nie tylko. Myślę o ludziach, którzy całkiem nieźle funkcjonują, całkiem zdrowo wyglądają, całkiem są tacy, no nawet bym powiedział, no dobrze sytuowani, ale są znienawidzeni dlatego, że po prostu oni się nie dają kochać. Macie takich ludzi? Niedawno słyszałem ciekawe zdanie. Nie bardzo wiem, kto je wymyślił, więc nie będę usiłować jej przypisywać osobie, od której je usłyszałem, ale bo, on, bo ta osoba też powiedziała, że słyszała, że ktoś powiedział. Ciekawe zdanie, mianowicie takie, że wyznacznikiem chrześcijan w dzisiejszych czasach jest miłość nieprzyjaciół. Jak bardzo my tych, już mi tu takie słowo bardzo brzydkie przychodzi do głowy, na w się nazywa, yy, wrednych ludzi kochamy. Zastanawiam się, kiedy Jezus przyjdzie i będzie mnie rozliczać z mojego życia, Czy będę zaskoczony? W ten sposób, że, się że będę się zastanawiać, kiedy Ci, Panie Boże, to wyrządziłem, tak? Albo kiedy byłem właśnie w takim stosunku do Ciebie? Jan jeszcze to inaczej ujął w, swojej, w swoim liście. Mówi tak. Jakże możecie mówić, że kochacie Boga, którego nie widzicie, nie kochając bliźniego którego widzicie. I każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. O czym myślicie teraz? Co się w was, co się w was rodzi? Ja wam mogę powiedzieć, co się we mnie rodzi teraz, kiedy, kiedy o tym mówię. Zastanawiam się, Panie Boże, w jaki sposób mogę w moim życiu praktykować miłość bliźniego? I to jest jakoś tak, że w takich chwilach przychodzą mi rzeczy, które nie chcę robić. Na przykład, kiedy to mówię do Was, to w mojej głowie powstaje, powstają obrazy ludzi, do których nie mam ochoty podejść. Macie takich ludzi? Ja mam paru. E... To jest ciężkie. Ciężkie, dlatego, że mam świadomość tego, że e, to, co robię teraz, to dokładnie robię to, o czym Jezus mówił w Ewangelii Mateusza w Kazaniu na Górze. Mówi, nie każdy, kto do, mówi do mnie Panie, Panie, e, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto wolę moją pełni. Zdaję sobie z tego sprawę, że po prostu powinienem y, podjąć pewne kroki w stosunku do tych ludzi, którzy gdzieś wewnętrznie czuję, że y, no, są moimi wrogami. Tak? Albo ja ich tak traktuję, albo oni mnie tak traktują, albo myślę, że oni mnie tak traktują. Ale czy mam na tyle odwagi? żeby podejść do nich? Czy mam na tyle odwagi, żeby ich nie unikać? Przyznam się Wam, to jest ciężkie. Dlatego, że jak spotykam człowieka, który wiem, że moje relacje z nim nie są dobre, to znaczy nie takie, że są, nie są dobre, bo po prostu jakby nie bardzo nam zależy na, nam na sobie, yy, to większość na świecie takich ludzi jest, z którymi nie czuję jakiejś dużej relacji, ale Wtedy właśnie, kiedy spotykam człowieka, który wiem, wiem, że po prostu y, moja relacja z nim jest zaburzona i po części z mojej winy. Y, go unikam. unikam. Przychodzę na drugą stronę. Albo tak robię, żeby się z nim nie spotkać w drzwiach. Och, problem jest, kiedy są jedne drzwi. Jak jest dwoje, to zawsze można drugimi wyjść. Ale jak są jedne, to co zrobić, nie? Jak nie spotkać? Za, zawsze to jest jakaś... To jest tak. Jeżeli są ludzie, których lubię, no to nie spotkam się z nimi w drzwiach. A z tym zawsze się spotkam. Myślę sobie tak, że gdyby to było łatwe, to by to mógł każdy człowiek zrobić. Pan Jezus to też powiedział w kaseniu na górze. Kochać tych, którzy mnie kochają. Celnicy też tak robią. Żaden problem. Czym chcesz zabłysnąć? Kochać nieprzyjaciół. A, to jest wyzwanie. Co zrobić? Co zrobić? No cóż. Sami nie damy rady. Można popatrzeć na Jezusa. Możecie wyobrazić sobie, co Jezu, jak Jezus postępował. Pierwsza myśl mi chodzi, przychodzi taka, czy było to dla Niego proste. Każdy powie, oczywiście, bo był Bogiem. Nie, no Więc co to było dla Niego za problem? Nie do końca. Znaczy, był Bogiem na pewno, ale nie do końca było to dla Niego proste. Tak mi się wydaje. Bo gdyby to było proste, to by nie, nie szedł do grodu Getsemane i nie walczył tam z sobą. Myślę, że nie prosto było, było mu przykleić ucho tego sługi arcykapłana z powrotem, tak? czy uzdrowić, przepraszam, tak powiem, przykleić, no tak jak, jak dzie, dzie, dzieci na religii, okay. Uzdrowić to ucho, niech będzie, nie? Lepiej. Myślę, że nie było mu prosto. Nie, nie było do końca prosto na krzyżu y, powiedzieć, y, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią. Y, nie było prosto y, tylko pochwalić tego y, po prawicy znowu, tak był, y, który się ujął za nim. Y, nie było mu prosto zganić tego po drugiej stronie. bo nawet tamten nie wytrzymał ten po prawej stronie. Nie, nie wytrzymał, przecież to nie jego, nie jego dotyczyło, że tam ktoś do Jezusa miał jakieś pretensje. A Tak go to wzburzyło, że wziął w obronę Jezusa. Myślę, że prosto było tak powiedzieć, oto syn Twój, oto matka Twoja, a to wszystko byli jego wrogowie. Przecież ci żołnierze, którzy prowadzili Jezusa na krzyż, nie mieli przyjaznych min czy oni mieli niezły ubaw tam. Ale Jezusowi nie było do śmiechu. Ci, którzy Go pojmali i potem oskarżali, ale nie byli Jego przyjaciółmi. Byli Jego wrogami. Więcej. Kim ja jestem? To jest dobre pytanie, bo ja bym chciał siebie widzieć jako człowieka który jest y, takim Bożym Przyjacielem. A ja należy do pewnej elity, zwanej Bożymi Przyjaciółmi. Ale dlaczego należy do tej elity? Dlatego, że się urodziłem szlachecko. Nie. Y, dlatego, że y, mi się to należy. Jak się urodziłem? Hmm. W Biblii jest napisane tak, że e, w niewinności poczęła mnie matka moja. Pani by było, nie? Gdyby to tak było napisane. Nie, jest inaczej napisane. W grzechu poczęła mnie matka moja. Tak? E, co by to było, gdyby w Biblii było napisane na przykład, że myśli człowieka od młodości są dobre. A im jest starszy, tym są lepsze. A jest napisane, myśli od młodości są złe. Więcej. Jest powiedziane, kim my jesteśmy. Jesteśmy nazwani Bożymi nieprzyjaciółmi. A Bóg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 Dlaczego Bóg może ode mnie wymagać, żebym kochał nieprzyjaciół? Bo On kocha swoich nieprzyjaciół. Dlatego, że kocha mnie. Ale On jest Bogiem. Zgadza się. On potrafi. No oczywiście, bo to pokazał. Ale przecież nam obiecał, że będzie z nami. On nie zostawia nas samych na tym świecie. On jest z nami. Towarzyszy nam i nam pomaga. Przecież Duch Święty jest nam dany. Jest w nas i pośród nas. Mamy obietnicę, że będzie z nami do końca. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, a potem będzie z nami już na wieki. Zastanawiasz się, jak będzie z Tobą, kiedy przyjdzie nasz Król, żeby nas wziąć w swojej chwale ze swoimi aniołami, żeby nas porwać do siebie, żeby być razem z Nim, żeby żyć z Nim wiecznie? Przyjdzie też zadać tam kilka pytań. Takich jak jest w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. To nie jest zadanie, które Pan Bóg nam zostawił nie do wykonania. Bo On nie daje zadań nie do wykonania. Tylko problem jest taki, że my sami z siebie tego nie jesteśmy w stanie wykonać. My jego potrzebujemy do tego. Yy, to jest trudne zadanie. Bo trudno jest kochać drugiego człowieka. Trudno jest patrzeć przez pryzmat drugiego człowieka na to, co robimy. Szczerze powiedziawszy, trudno jest na przykład. Yy, to Coś znaczy w pracy parafialnej, chcę Wam powiedzieć. Znaczy, myślę, że. że że w takiej pracy parafialnej, w ogóle w jakimkolwiek działaniu dla dobra Kościoła, w diakonii, w misji, w ewangelizacji, trudno jest pracować dla dobra drugiego człowieka. Dlaczego? Bo dużo rzeczy robimy dla siebie. Przykłady? no, taki przykład, okej, okay, to będzie dobry przykład dla Was, bo Was nie będzie dotykać za bardzo. Dobrze, muszę szukać takich przykładów, żeby za bardzo nie przesadzić, nie? Bo, bo jutro mnie nikt nie zaprosi. E, mianowicie, e, na przykład nabożeństwo, tak? Albo muzyka na nabożeństwie. Czy wczoraj mieliśmy tu zespół, dzisiaj jest oktet, oktet, nie? Dobrze e, No i tak, ta muzyka jest w ten sposób ta muzyka dociera do ludzi, którzy normalnie nie chodzą na nabożeństwo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ma, ma pokazać na przykład młodzieży, że jest, też tu jest, jest tutaj też miejsce. Ale można taką muzykę wprowadzać wtedy, kiedy myśli się o innych, a nie o sobie. Kiedyś byłem, och, lat temu ileś, byłem na Dniach Kościoła w Essen. Siedziałem sobie przy telewizorze pewnego wieczoru i oglądałem tam wiadomości, coś tam rozumiałem. W każdym razie był ta, taki reportaż z właśnie na, na Kirchentagu, na Dniach Kościoła, tam różne rzeczy się dzieją, między innymi pokazano taką taką budę taką, nie, gdzie y, był zespół y, hip-hopowy. Znaczy wtedy to, to rap, raperzy się nazywali, więc oni rapowali dla Jezusa. Nie? I był taki wywiad z takim człowiekiem y, tak ubranym, jak to jak taka młodzieżówka jest ubrana, nie, tam takie spodnie, y, krótkie nogi, nie, i tak dalej. No i, y, y, i on mówi tak, nie, z taką czapeczką w bok, nie, był taki kolorowy, nie, i mówi, że my tutaj rapujemy dla Jezusa. dojdzie do tego, że rap będzie w kościele u nas. gdzie koniec. Wiecie, kiedy mi się to przypomniało? Jak ostatnio e, byłem na koncercie ze zespołu Cme, nie, z raperami. Hip-hopowcy coś teraz nazywają, tak ładnie. Nie? Tak, tak, tak super. Super, słuchajcie, fantastycznie. Ja sobie tak myślę, mówię, i ty głupi byłeś wtedy. Ty głupi byłeś wtedy. E, przecież e, no, są ludzie, których do których ta muzyka dociera, tak? I, I ty mówiłeś, mając naście lat, bo wtedy miałem, chyba nie miałem jeszcze dwudziestki chyba, nie, to mówię, no jak hip-hop będzie w kościele, to po będzie koniec świata. Hip-hop jest w kościele i nie ma końca świata. I młodzi są w kościele. Inny przykład. Nie wiem, czy zauważyliście, że są takie społeczności, które mają otwarte serce na przykład za wyjątkiem chorych na AIDS ciekawą rzeczą jest, że ludzie nie, w momencie kiedy, znaczy są za tym żeby powstawały domy dla chorych na AIDS pod jednym warunkiem nie w naszej okolicy mam nadzieję, że nikt nie było tu żadnej budowy ja nic nie wiem na ten temat, słuchajcie, gdyby coś, naprawdę nic nie wiem to tylko mi tak przyszedł do głowy nie dowiedziałem się wcześniej widzicie, może wpadłem znaczy, ja uważam, że to jest mała hipokryzja. Nie? Czy y, y, nie, trzeba pomagać biednym ludziom, wybudujmy im domy socjalne, ale nie na naszym osiedlu. To było na Górnym Śląsku, która to nie było, to, to dobrze. No po prostu tak jest, słuchajcie. Jeżeli nie patrzymy na, z perspektywy, czy nie patrzymy na tych najsłabszych, najmniejszych potrzebujących, patrzymy na siebie. Jak się nazywa patrzenie na siebie? Jak? Jak? Egoizm jest propozycja. Tak. Zgadza się. Egoizm. Czy istnieje egoizm chrześcijański? Jak najbardziej. Teraz ponarzekam, słuchajcie. Wreszcie mogę się wyżyć. Szczytem egoizmu chrześcijańskiego jest dla mnie, mówię to z mojej perspektywy żeby nie było jasne, to nie jest nauczanie biblijne, ale to jest to, co czuję. Szczytem egoizmu chrześcijańskiego jest to, że każdy chce, żeby nabożeństwo było tak, jak on chce. Problem jest taki, że każdemu z nas podoba się coś innego. I to muszę Wam powiedzieć, że mi się też podoba jakiś... Nie wszystkie style muzyki mi się podobają. Ale przeżyłem... Przez ostatnie lata wiele takich spotkań, kiedy mnie od czci i wiary odsądzano, bo komu się nie podoba, że coś jest, coś się wprowadza do Kościoła, co nie godzi się. Problem jest taki, komu to służy? Ja uważam, że my za bardzo patrzymy na siebie. A kiedyś, myślę, że Pan Bóg Chrystus, tak? Wtedy, kiedy przyjdzie i będzie dzielił tych na prawo i na lewo, to zapyta się też: Co zrobiłeś dla tego najmniejszego? Co poświęciłeś dla tego najmniejszego? Co zrobiłeś, żeby on znalazł miejsce w Twoim kościele? Chrześcijaństwo nie jest egoistyczne. Pomyśleliście, z czego musiał Jezus zrezygnować, żeby przyjść na ten świat? Był Bogiem. Z wszystkiego zrezygnował. Nie miał prawa cierpieć. Cierpiał. Mógł mieć wszystko, wszystko poświęcił. Dlaczego? Dla kogo? dla nieprzyjaciół. Po to, żebyśmy stali się jego przyjacielami. No cóż, mamy, mamy alkoholików wokół siebie. Mamy narkomanów wokół siebie. Mamy malwersantów wokół siebie. Mamy ludzi trudnych wokół siebie. Mamy złodziei wokół siebie. Mamy też i normalnych ludzi. Mamy ludzi znudzonych, malkontentów, zgredów. Zgred to jest taki człowiek, który ma już duże doświadczenie i to doświadczenie powoduje, że jest marudny. Mamy zadufanych w sobie młodych, uważających, że cały świat stoi przed nimi otworem. Mamy ludzi zagubionych. Mamy ludzi, którzy sprzedają swoje ciała w różny sposób. Mamy ludzi, którzy sprzedają swoją godność. Czy to są ci najmniejsi? Nawrócenie jest zmianą myślenia tutaj. Nawrócenie jest też zmianą patrzenia na świat. I to jest niesamowite, że to właśnie chrześcijanie mogą zmienić ten świat. To znaczy, myślę, że nie trzeba patrzeć na NFZ, czy Narodowy Fundusz Zdrowia, co on tam wymyśli, tylko trzeba brać się samemu do roboty trochę. Myśmy wymyślili jako chrześcijanie NFZ o wiele wcześniej niż powstał NFZ. Wymyśliliśmy ubezpieczenie wcześniej, niż było ubezpieczenie. Wymyśliliśmy wolontariat wcześniej, niż on był. Bo to wszystko jest zrobione dla drugiego człowieka. Pytanie jest, co my dzisiaj możemy zrobić dla drugiego? Nie dlatego, że przez to zostaniemy zbawieni, ale dlatego, że mamy wzór w Chrystusie. On nas, on nas tak kocha. Jak możemy kochać tak innych? Pytanie, czy w ogóle chcemy kochać? No dobrze. To teraz nadszedł czas na ostatnie pytanie. Co z tym wszystkim zrobisz? Nie, zrobimy. Ale co z tym wszystkim zrobisz? Masz jakiś pomysł na to? Czy w jakikolwiek sposób przez ten długi czas teraz tego spotkania, a przede wszystkim tego mówienia. W jakikolwiek sposób Bóg Ci dał jakąkolwiek myśl. Gdzie jest Twoje miejsce? Gdzie będzie Twoje miejsce tam, wtedy, kiedy przyjdzie Chrystus? Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość, to chcę powiedzieć, nie powinieneś wychodzić z wątpliwością, że wtedy, kiedy On przyjdzie powtórnie, będzie to dla Ciebie zły czas, że będzie to dla Ciebie ten strach, że, że, że do piekła, tak jak tak jak to było powiedziane, tak? Nie, nie, nie chcę do piekła, dzisiaj było powiedziane coś takiego, nie? Dlatego, że Chrystus umarł za, za Ciebie na krzyżu po to, żebyś nie musiał się bać i żyć z Nim wiecznie. I to jest niesamowite, że On daje możliwość zaczynania od nowa, nawet jeżeli konsekwencje się ciągną za, za nami. Można zacząć od nowa. Można zacząć od dzisiaj uczyć się kochać drugiego człowieka po kolei. Wszystkich. Po to, żeby może pod koniec swojego życia największemu wrogowi podać, życie, podać rękę. To zmienia ludzi. Tego nikt inny nie zrobi. Tylko uczniowie Chrystusa. Nikt inny nie wybaczy. Tak, jak mogą wybaczyć uczniowie Chrystusa. Nie dlatego, że są tacy wspaniali. To dlatego, że im wybaczono. Proponuję teraz chwilę ciszy, żeby każdy z Was, każdy osobno mógł pomyśleć nad sobą. A potem powiem co. jeżeli jest coś, co chciałbyś Bogu powiedzieć, na przykład Go za coś przeprosić, to teraz jest czas, żebyś to mógł cicho zrobić. Bóg słyszy w ukryciu. Bóg słyszy też i Twoje modlitwy, te wypowiadane cicho. Dlatego teraz, jeżeli chcesz, możesz wyznać Mu to, co jest głęboko w Twoim sercu, to, czego żałujesz, te grzechy, te sytuacje. Teraz jest na to czas. Jeśli chcesz, możesz też go prosić o jego prowadzenie. Bo on tego, który prosi, nie odrzuca. jest na to dobry czas. Drogi Panie, dziękuję Ci za Chrystusa. Dziękuję Ci za Jego krzyż. Dziękuję Ci za to, że jest przykładem, niedoścignionym przykładem. Dziękuję Ci, że On kochani przyjaciół i sprawia, że ci stają się jego przyjacielami, domownikami, współdziedzicami. Panie, ja niczym na to, na to nie zasłużyłem. Dlatego jest to tym bardziej dla mnie niezrozumiałe i wspaniałe. Panie, chcę Cię prosić. Daj mi siły żeby mógł chociaż trochę tej miłości okazywać innym. Panie, wyznanie, to jest trudne. Ale kto, jeśli nie Twoje dziedzice, mają pokazywać, co to znaczy miłość dla drugiego, dla bliźniego, dla wroga? W imieniu Jezusa Chrystusa mojego Pana i Zbawiciela. Amen. Jeżeli prosiłeś Boga o przebaczenie, jeśli wyznałeś, wyznałaś Mu swoje grzechy, jeśli prosiłeś, prosiłaś o Jego prowadzenie, to wiedz jedną rzecz. On to potraktował na serio. I na pewno będzie nas prowadzić. I na pewno będzie z nami. I na pewno będzie nam towarzyszyć i na pewno będzie nas zmieniać. I nasz stosunek do innych. I otworzy nasze serca na potrzebujących. I może inni trochę nas nie będą rozumieć. Ale to nic, słuchajcie. Jest szansa, że oni też kiedyś zrozumieją to, że kochać Boga to znaczy kochać bliźniego. A bliźni to nie znaczy ten, który nas kocha, tylko ten, którego my kochamy, nawet jeżeli on tego nie chce. Nawet jeżeli inni się dziwią, że potrafimy takich dziwnych ludzi kochać, ale tacy są chrześcijanie od samego początku. Amen. Dziękujemy za te bogactwo myśli, z którymi zostajemy. I które te myśli będziemy mogli jeszcze raz rozważyć w swoim sercu, zastanowić się, pewne rzeczy może na nowo uporządkować. Ja chciałbym serdecznie zaprosić Was jutro. I to taki szczególny dzień. Dzień, kiedy. Pan Bóg chce z nami, a mam nadzieję my z Nim, przeżyć społeczność. Jutro kolejny dzień naszej ewangelizacji w ramach naszego nabożeństwa o godzinie dziewiątej. Będzie także nabożeństwo ze społecznością stołu pańskiego, do którego Chrystus zawsze nas zaprasza. Dziękuję zespołowi z Malinki za to, że usłużyliście nam pieśniami. A y, nasze dzisiejsze spotkanie będziemy chcieli zakończyć wspólną pieśnią, której nas Adam poprowadzi. Ten, który, jak mówił, taki się czasami czuł malutki. A y, Pan Bóg y, jego i wielu z nas no, wspaniale obdarował, ale my czasami tego nie widzimy. Będziemy chcieli to zakończyć. Nasze spotkanie pieśnią 27. Wnet nadejdzie dzień. A zanim tu zaśpiewamy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twa swoją ku Tobie i da Ci swój święty pokój. Amen.